W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To serdecznie witam po wakacjach, bo jeszcze nie miałem okazji z Państwem się właśnie widzieć. tym już pogoda trochę się przełamuje, teraz już troszeczkę deszczowo, ale jeszcze jest piękna i tak pogoda nas. Też e, widzę tu wytrwałych studentów już kolejny właśnie rok, już nie wiem, już chyba piąty, czy niektórzy może i dłużej kilka lat y, właśnie studiują w tym sercu w centrum Warszawy Pismo Święte, Słowo Boże, tak właśnie potrzebne jest nam ten duch, który nas ożywia i w naszym zabieganiu w takim wielkim mieście, żeby to Słowo Boże w jakiś sposób nas umacniało i nas prowadziło i bo abyśmy byli świadkami. Dzisiaj nam będzie towarzyszył, przewodził kochelet, taka nazwa właśnie, Księga Koheleta. I rozpocznę może od dzisiejszej. Mamy różne pewnie spojrzenia na księgę Kochele tak, gdy słyszymy. Niektórzy taki może w jakiś sposób tą księgę odbierają, czy w sposób e, radosny, niektórzy pesymistyczny. znają nam dobrze słowa, które są powtarzane i powielane. Marność nad magnościami, i każdy mówi no taki pesymizm. Dodatkowo właśnie z tej księgi tak wieje pogoń za wiatrem. Tak wszystko. Niektórzy tak tą księgę próbują zobaczyć, może nie, niektórzy w inny sposób, dlatego zobaczymy jak, w jaki sposób tą księgę może dzisiaj odkryjemy wspólnie. Rozpocznę może od e, dzisiejszej przypowieści, którą Pan Jezus powiedział e, na temat, kiedy przyszedł bogaty, jakiś człowiek z tłumu krzyczał do Pana Jezusa, powiedz mu brata, by podzielił się ze mną spadkiem. I Pan Jezus oczywiście Potem odpowiada temu człowiekowi, że pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów i rzek. Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzedł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy za zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak się dzieje z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Takim tym wstępem Księga Kochaleta również na te plenum odpowie wiele właśnie spraw, że kto jest właśnie bogaty u Pana Boga, nie gromadzi dla siebie. W tej przypowieści jest powiedziane, nie ma takiej relacji z drugą osobą, nawet nie powiem już z Panem Bogiem, bo jest on mówi, rzek do siebie, sam zrobię, cóż pocznę. Ten człowiek, który sam z sobą rozmawia, i mówi do siebie też właśnie: jedz, pij, używaj. Potem mówi jeszcze Pańzos komentuje potem tą przypowieść. Tak się dzieje z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie. Czy widzimy to jest wszystko w jedną stronę. Rozmawia z sobą dla siebie. Wszystko jest w tym jednym kierunku. Księgi mądrościowe nam próbują odpowiedzieć wyjść z tego kierunku z mojego serca w drugą stronę i spojrzeć w stronę właśnie Boga. Tutaj w tej przypowieści jest skomentowany jednym słowem, że właśnie być bogatym u Boga, przed Bogiem. Jednym może zdaniem, sentencją jest to podsumowany cel, sens. I zobaczmy teraz kochelet, czy jest taką księgą pesymistyczną, czy jest radosną, w jaki sposób ten, można powiedzieć, pewien taki y, w ciągłości jakiś taki kamyk, czy jakiś fragment mądrości, które nam odkrywa, bo Pismo Święte, Kohelet na wszystkie pytania nam nie odpowie. On jest w tym całym, w tym y, formacie ciągłości i próbuje nam ukazać pewne aspekty y, księg, ksiąg mądrościowych, właśnie życia, relacji z Panem Bogiem, relacji z innymi, świat, który nas otacza, i spójrzmy na to właśnie księgę. Sam napierw tytuł, jak otworzymy słowa Kocheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem. Czyli wchodzi w tradycję mądrościową czasów właśnie Salomona, syna właśnie Dawida, króla w Jeruzalem. Późniejszy czas pisania, ale jest, identyfikuje się z mądrością dworską, mądrością Salomona czyli do tej tradycji salomonowej próbuje także coś dać od siebie. I mamy tłumaczone słowa. Od tego się zaczyna księga właśnie, divre, słowa. I tak jak księgę mądrościowe czytamy, to jest to najważniejsze właśnie słowo, że człowiek najważniejszą rzeczą, czynnością, jaką wykonuje Mędrzec to jest słucha słów Boga. To jest ta pierwsza właśnie czynność. Pamiętamy też pięcioksiąg, czy właśnie Mojżesz powiedział do ludu, Pan Bóg mówi do Mojżesza. I to jest ta najważniejsza czynność, jaka jest. Pierwsza czynność mędca, człowieka, który idzie w stronę Panu Boga. My często myślimy o różnych rzeczach mądrościowych, wielu sprawach, które mamy, ale pierwszą właśnie słowa, Słowa, które do mnie kieruje Pan Bóg. I tą pierwszą czynność, w jaki sposób ja wykonuję, jak to właśnie żyję tą, można powiedzieć, czynnością, jak ona zajmuje miejsce w moim życiu. Słowa słuchania właśnie Pana Boga. I powiem, napisane jest słowa kocheleta. Nie jest ze powiedziane, jak tam na przykład w księgach pięcioksięgów Pan Bóg rzekł do Mojżesza. On przekazuje słowa Boga. Tu jest słowa kocheleta i tłumaczenie w języku, w języku na przykład septuaginty jest dosłownie remata. To słowo remata rzadziej się pojawia w, w Nowym Testamencie. Częściej jest logos. Logos jako właśnie mądrość, słowo. Też jest drugie słowo, jest remata. Rema, rematos. I jest, on również oznacza jakoś właśnie rzecz, słowo, jakieś takie właśnie też rzeczy pewne materialne jakiś można powiedzieć też zbiór mądrości remata i to jest to słowo te wszystkie właśnie sprawy remata i jest potem remata eklezjastu czyli stąd mamy właśnie księgę eklezjasta można powiedzieć tłumaczyć księgę my tak tłumaczymy kościelną bo to jest remata eklezjastu i ekaleo ek to słowo znaczy wołam, zwołuję. eklezja, właśnie też zwołanie, a tu jest słowa, można powiedzieć tak tłumacząc, parafrazując słowa kościelnego, niejako kościelny, który jest w kościele, to funkcję ma zwoływania. Można tak wyobrazić sobie w ten dzwoń uderza na, na wejście, zaprasza właśnie zgromadzenie, wspólnotę. Ten, który w jakiś sposób przewodzi, zwołuje. Tu jest akurat też jako mówca też ukazany. Remata ekleziastu Księga właśnie Eklezjastesa, Ecclesiaste, czy inaczej mam tłumaczyć, można powiedzieć tak zwołania, czy księga kościelna syna Dawida. I mamy e, na przykład e, Biblia amerykańska, Episkopat amerykański. Jest New American Bible. Też jest właśnie The Words of Davids of David son, Kohelet. Nie tłumaczę tego słowa Koheleta, ale są na przykład inne tłumaczenia protestanckie, New King James tłumaczą the words of the preacher, czyli Kohelet tłumaczą jako właśnie preacher, ten twój właśnie mówca, czyli to słowo bardzo sugerują, interpretację obu tego słowa. Czy też inne tłumaczenie jest, to jest takie tłumaczenie ekumeniczne, międzynarodowe, właśnie Revise Standard Version, tłumaczy the words of the teacher, nauczyciela. U nas pozostało kohelet, również Episkopat Amerykański ma na przykład właśnie kohelet, a niektóre tłumaczenia już interpretują to słowo, bo to słowo niesie w sobą bogatą treść. I Jest zawsze pytanie, czy pozostawić kohelet? czy przetłumaczyć, jako właśnie ten mówca, preacher, teacher, mędrzec akurat nie ma, ale bardziej jest, niektórzy już sugerują znaczenie tego słowa. Preacher, teacher i słowo kochelet, jakby tak przetłumaczę język polski, to by było mówca w zgromadzeniu, bo kachal, to jest też to zgromadzenie, pojawia się ten termin kilka razy w Piśmie Świętym, na przykład w Księdze rodzaju otworzymy 49 rozdział szósty, wiersz, po raz na przykład pierwszy się pojawia, Zgromadzenie, Księga Rodzaju 49.6. do Jakuba i powiedział do ich zmowy się nie przyłączę, z ich gnowaniem nie złączę swojej sławy, gdyż w gniewie swym mordowali ludzi i swojej yy, niewoli kaleczyli bydło. Do ich właśnie zmowy. To jest akurat ciekawe tłumaczenie słowo kachal. Właśnie to jest to zgromadzenia. Przetłumaczone jest jako zmowa do ich zgromadzenia. Widzimy tu konotację bardzo negatywną, kachal, co przetłumaczone jest jako zmowa, właśnie jako taka właśnie w sensie negatywnym, a to jest zgromadzenia. Do ich zgromadzenia dosłownie nie przyłączę się. Z iknowaniem nie złączę mej sławy. Czyli również to kachal może mieć takie znaczenie negatywne, na przykład w tym wypadku, to w sensie właśnie typowo zgromadzenia, na przykład rodzaju 283 też będzie. 28,3 Też to słowo będzie kachal, i tutaj mamy yy, tu jest: A Bóg wszechmocny będzie Ci błogosławił, uczyni Cię płodnym i liczny, da Ci potomstwo. Także stanieś się yy, prałym wielu właśnie szczepów. Też właśnie to kachal, szczepów, ten zgromadzenia. Też będziesz właśnie miał błogosławieństwo. Kachal, wierz wielu właśnie zgromadzeń, zgromadzenia. Powtórzone prawo 9.10. Często właśnie występuje, bo w tej księdze szczególnie kapłańskiej powtórzone prawo jest zgromadzenie. Weźmiemy teraz jeszcze powtórzone prawo 9.10. Jest, tam jest akcja na chorebie i 90 jest powiedziane dał mi Pan dwie tablice dwie kamienne tablice pisane palcem Bożym były na nich wyryte wszystkie słowa które wyrzekł do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia Kachal czyli Mojżesz gromadzi naród a znaczy u góry Syna jest ta akcja właśnie stop od, od, 20, od 19 rozdziału Księgi Wejścia po przejściu Morza Czerwonego jest to zgromadzenie spod, pod górą Synej i często właśnie się pojawia to kachal, zgromadzenie, właśnie zwołanie, Mojżesz zwołuje, gromadzi, Pan Bóg przemawia przez Mojżesza i to jest to słowo kachal tego jest właśnie Ekklesiastum, czyli Eklezja Kościół, jest tego można powiedzieć yy, tłumaczeniem na język septuaginty, język grecki, słowa kohelet, kachal. Yy, na przykład też może na przykład jeszcze weźmiemy Psalm 22, Psalm 22, wiersz 23 z Ksiąg Mądrościowych. Księga psalmów też zgromadzenie 22, 23. Tu jest, będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród kachal właśnie, zgromadzenia. I to jest to słowo, czyli pojawia się w Piśmie Świętym wielokrotnie. Od tego jest y, imię słów kochele, ten zwołający, gromadzący właśnie lud. Od tego eklezja, zwołanie, można powiedzieć jakaś kongregacja, kościół i na przykładu jest tak otworzymy Dzieje Apostolskie 19.32. Dzieje Apostolskie 19.32. Tutaj jest akcja w Efezie i kościół, który się tam gromadzi, tutaj jest jeszcze tutaj. 19.32. Um, trochę tu ciemno jest, nie widać, nie widzę tak dokładnie. Mhm, zebranie było burzliwe właśnie, tak. Mhm. Bo zebranie było burzliwe, eklezja. Yy, I tu jest też, tu jest słowo greckie, pojawia się, o teraz to, teraz to już widać, dobrze. Eklezja, zebranie było burzliwe. Każdy krzycał co innego, bo zebranie było burzliwe, a wielu nie wiedziało nawet, po co się zebrali. Jak często właśnie bywa w życiu. I to jest słowo tutaj eklezja, zwołanie. No powiedzieć, jest to tłumaczenie z, z tego kachal, kochelet. Kochelet jest imię słów. I wiele razy występuje to słowo eklezja, będzie święty Paweł się do Rzymian czy Efezjan, właśnie teraz czytamy z Kościeli List do Efezjan, to właśnie w pierwszym nawet rozdziale 1,22. Dzisiaj mieliśmy też drugi rozdział Listu do Efezjan, to 1,22 też jest yy, eklezja, zwołanie. 1,22. Wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego ustanowił to wszystko głową dla Kościoła, który jest jego ciałem. Yy... Może może mieć inne też tłumaczenie, właśnie, tutaj nie 1.22, który napełnia, wszystko poddał, może zwołał, tu będzie, nie wiem, właśnie, musiałem sprawdzić też dokładniej, ale też jest święty Paweł, yy, też jest zwołaniem. Eklezja często się pojawia. Pozostawimy już eklezja, czyli wzywać, zwoływać, gromadzić. Tak samo kuchelet. Aluzje do Salomona pojawiają się oczywiście. Jeżeli otworzymy Koheleta teraz 1.16, to jest aluzja do księgi Salomona, do mądrości Salomona. 1.16, teraz Koheleta już powrócimy do księgi Koheleta. 1.16. Tak powiedziałem sobie w sercu. Też jest, jak mówi właśnie, powiedział sobie w sercu. Oto nagromadziłem i przysporzyłem mądrości więcej, niż wszyscy, co władali przede mną nad Jeruzalem. A serce me doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. Postanowiłem poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również jest to pogoń za wiatrem, bo wielkiej mądrości wiele utrapienia. A kto pomnaża wiedzę, pomnaża cierpienie jakbyśmy otworzyli księgę właśnie pierwszą królewską, 3 5, 3, 5, to również jest ten też odnośnik, Salomon w ten sam sposób właśnie gromadzi, zbiera mądrość, typowo też jest, e, też właśnie tutaj też widzimy, też zbieranie właśnie, gromadzić, Kahal. E, przysporzyłem sobie więcej mądrości, pierwsza królewska, 30 ja będziemy otwierać, ale tutaj mam, tak powiedziałem właśnie w sobie w sercu i stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. W dodatku mądrość moja mi została. Kochelet 2, 7, 9. Też jest, nagromadziłem sobie srebra i skarby królów i kraj. Nabyłem śpiewaków, śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich, kobiet wiele i stałem się większy i możniejszy od wszystkich, co byli przede mną w Jeruzalem. W dodatku, mądrość moja mi została. Takie typowe nawiązanie, jak styl jest z Księgi właśnie Królewskiej, to samo co Salomon. Czyli to jest takie aluzje bardzo mocne, jasne do Księgi pierwszej Królewskiej, do czasów Salomona, czasów dworskich. I, i również yy, trzeba zobaczyć właśnie epilog, epilog, Również w ten sam sposób zamyka. jeżeli weźmiemy epilog, to jest, będziemy 12 rozdział, 12.9.4, również jest nawiązany tej mądrości. On potem scala w całość właśnie to gromadzenie, zbieranie mądrości. W epilogu to jest 12.9. Poza tym, kochelet, będąc męcem, wpajał także wiedzę ludowi. I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. Starał się Kochelec znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jako ścienie, a zadania zdania zbiorów przysłów jak mocno wbite paliki. Dane tu zostały przez jednego pasterza. Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę, w pisaniu wiele ksiąg nie ma końca a wiele nauki utrudza ciało. Koniec mowy. Wszystko tego wysłuchawszy. Czy tutaj widzimy, zbiera to też, całą też mądrość, to co uczynił. Wpajał także wiedzę ludowi. Słuchał, badał, ułożył wiele przysłów. Starał się znaleźć piękne słowa. W epilogu można powiedzieć opisane, kim jest Kochelet, jego właśnie zadanie, funkcja, jaką pełni, to co właśnie czyni, to jest w epilogu, jest opisane. Nie trzeba tego chyba komentować. Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy, tu mówi koniec mowy, zamykam. Wszystkiego tego wysłuchawszy, Boga się bój, przekazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek. Słuchając całej właśnie mądrości Koheleta, przez całą księgę przechodząc, ja że idę już tak do epilogu, ale widzimy jaki jest jego cel który sobie wyznaczył. Nie nam się wydaje tylko właśnie marności, świat rozważania o tym czy o tamtym. Jego celem jest wiersz, który pokazuje w epilogu 12-13, gdy zakończył mowę, wszystkiego tego wysłuchawszy. Boga się bój, bojaś Boża. Początkiem mądrości pamiętamy w innych księgach mądrościowych i przykazań jego przestrzegaj, w tym właśnie człowiek zachowuje sposób na powiedzieć duchowy, fizyczny, To bojaźń Boża, bo cały w tym człowiek. Boga się bój. Cały w tym człowiek. My często mówimy właśnie być, czy mieć. Na przykład filozofowie też rozważają, a tutaj on pokazuje właśnie co znaczy, kim jest człowiek. Co to znaczy właśnie być człowiekiem. Boga się bój. Przykazań, jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek. Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd dotyczący wszystkiego, co ukryte, czy dobre było, czy złe. Pan Bóg to podda pod sąd. Tym się kończy tymi słowami księga Kocheleta, Czyli zamknięciem jest właśnie bojaźń Boża. W wielu księgach jest to na początku ukazane, tak jak księga Mądrości, czy księga Syracha, Seracedesa, a tu jest właśnie w epilogu, w tej tradycji. I zobaczmy właśnie, w jaki sposób kochelet yy, ukazuje ten właśnie los człowieka. Przecież użyliśmy prolog, epilog, który nam wyznacza cel, kierunek. Często się pojawia słowo, które my tłumaczymy magnus, a to jest słowo hevel. hawel, hawel można powiedzieć, havel. Hewelim. hevelim. Hewelim. I co to słowo znaczy? W języku hebrajskim ono oznacza jakaś para, dym, coś ulotnego, właśnie coś, co jest nie jest stałego, czyli idea y, wyrażająca coś, co ulatuje, tak na przykład jak rosa z rana, czy dym, coś, co nie ma właśnie nie ma konsystencji stałej. To jest havel, havelim. można powiedzieć takie coś, ulotność nad ulotnościami, nie ma trudno przetłumaczyć to, właśnie marność my tłumaczymy magnus w sensie negatywnym, który on interpretuje, że to już jest złe, że to właśnie nie ma sensu, a to jest już co jest niestałe. Toż, co, no właśnie, w jaki sposób to w takim razie to przyjąć i że jest niestałe, jak tym żyć? Jaki ma dla mnie to sens, skoro coś jest niestałe i Pan Bóg to stworzył, Pan Bóg to nam dał. W jaki sposób tym żyć? I Kochel na to pytanie próbuje odpowiedzieć. W całej księdze znaczy ten właśnie hawel, hevelim, czyli coś, co jest ulotne, coś, co jest niestałe. Magność nad magnościami, powiada Kochelet, magność nad magnościami, wszystko magność. W samym właśnie tytule 1.2 jest już to słowo hevel, hawelim, występuje aż cztery razy. Pięć razy przepraszam, magność nad magnościami, powiada kochelet, magność nad magnościami, wszystko magność. Człowiek jak czyta to początek tej księgi, to od razu chce ją zamknąć. Nie ma mówić czy dalej mam iść, jeżeli już, już tak się rozpoczyna. I myślę, że wielu może tak zrobiło, myśląc, patrząc na taki sam wstęp właśnie czarne chmury, marność. Tyle człowiek na problemów, kłopotów w życiu. Jeszcze ma takie tutaj właśnie coś czytać, co jest marnością. Hewel, Havel, Hewelim. I yy, tak samo kończy 12.8 przed epilogiem. on wyznaczył nam, ale 12.8 jest też powiedziane. Marność nad marnościami, płada Kohelet, wszystko marność. Zamyka to samo. Havel, Havelim. I dopiero potem jest ten epilog, który właśnie wyjaśnia, czym, znaczy cały, czym jest cały człowiek. Właśnie Boga się bój, przestrzega Jego przykazań. Słowo y, Havel występuje w Biblii 73 razy. A w księdze Kocheleta mam sobie wyobrazić aż 37 razy. Czyli ponad połowa Księgi Kocheleta. 37 razy na 73, czy łatwo zapamiętać. 73, 37 odwrotność. Księdze Kocheleta. To jest kluczowe słowo. I występuje właśnie w, w, w drugim wierszu, pierwszym rozdziale aż 5 razy. Yy, potem występuje w, yy, w kolejnych właśnie rozdziałach. W drugim rozdziale 8 razy, w trzecim rozdziale raz, w czwartym rozdziale 4 razy, w piątym rozdziale dwa razy, w szóstym rozdziale pięć razy, w siódmym rozdziale dwa razy, w ósmym rozdziale trzy razy, w dziewiątym rozdziale dwa razy, w dwunastym rozdziale nie występuje, ale jest taka aluzja, martwa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Taki też profesor z którzy sugerują, martwa mucha zepsuje nawet najlepszy olejek. Jeżeli się znajdziesz taki... Marność taka wszystko i to jest tylko nie ma tylko w dwunastym rozdziale słowa w jednym. Znaczy, to jest w dziesiątym, przepraszam, w dziesiątym nie ma, nie ma słowo hewel. Potem w jedenastym rozdziale dwa razy i w dwunastym rozdziale trzy razy. Cały rozdział tkany jest hewel, człowiek czyta właśnie cały czas marność, marność, marność jak mantra przechodzi to po prostu Ciężko jest to, już można powiedzieć, znieść, zrozumieć. Tego nie jestem zwolennikiem, takiego tłumaczenia. I coś by, właśnie, odnaleźć jakieś inne słowo, które by ukazało, żeby to, właśnie, to piękno tej księgi mądrościowej. Dlatego były też problemy z tą księgą, też przyjąć właśnie taką księgę pesymistyczną do kanonu, czy właśnie nie. To też, też się zmagali. Bo tylko w jednym rozdziale nie ma słowa Hewel ale jest 12.1. Martwa mucha zepsuje naczynie wolnego olejku. Wiele właśnie tchnie też tutaj optymizmu w tym. Tak. To może otwórzmy na przykład Izajasza 57.13. Izajasz. Księga proka Izajasza 57. 13. 57:13 13, trzynaście. 57, Gdy będziesz wołać, niech Cię ocalą Twe obrzydłe bożki, a wiatr wszystkie rozwieje, wicher je porwie. Kto się ucieknie do mnie, posiądzie ziemię i odziedziczy, odziedziczy swoją świętą górę. Tutaj jest ocalą Twe, twe obrzydłe Bożki, czyli coś wiatr je połowie, wszystkie rozwieje, wicher je porwie. Zaraz jeszcze zobaczę właśnie w tekście oryginalnym, bo tu jest właśnie aluzja Izajasz. A co jest? To, co sobie zgromadziłeś. No Zobaczymy tutaj z Izajasz. 57. I to jest wiersz 13. Będziesz wołać, nie ocali Ciebie, Tu jest to, gdy będziesz wołać, niech Cię ocalił Twoje obrzydłe bożki, ale jest powiedziane i lak, lakach, y, hawel, czyli wiatr zawieje, tu jest akurat słowo właśnie hawel, w tym drugim właśnie części. Ale wiatr zawieje. Ale wiatr je wszystkie rozwieje właśnie. To Hawel. Czyli po prostu powiedzieć, myśmy czyli marność. To samo, samo słowo jest Hawel, który jest tylko Heleta. Przetłumaczone jest jako wiatr. Wiatr je wszystkie rozwieje. Izajasz 57:13. Wszystkie je, wicher je, porwie. I tu jest to słowo, właśnie się pojawia, Hawel. Yy, tu jest yy, właśnie, czyli to tłumaczenie tego Hawel, ale wiatr je wszystkie rozwieje, wicher je porwie. Takie bardziej tłumaczenie jest, widzimy już Hawel, No właśnie nie tłumaczone jako marność, nie coś, ale jako właśnie też wiatr, coś co wieje, właśnie coś co jest przemijające, coś się osypie, coś nie jest stałe. Akurat w tym przypadku jest, bo po listach, jak tłumaczę tam dalej, bo akurat nie wiem, 57.13. Tak, 57.13. 13. Gdy będziesz wołać. Mhm. mhm. Mhm. Czyli do tłumaczenia też jest to właśnie Hawel to wiatr, bo to jest y, wiatr, ale też jest, bo długie słowa, też jest użyte, też jest y, y, też jest właśnie, bo jest słowo użyte, jest, jest słowo jest ruach, właśnie że wiatr je wszystkie rozwieje, ten rułach i długie i jest i, i jest i powie je, bo to jest huach co wieje, a potem jest ją wieje, ten właśnie, bo to jest będzie akurat, to słowo jest dosłownie na sadach e, podniesie się, na przykład podnosi się, jak coś, czyli poniesie się wiatr, silny, rłach, i potem jest napisane, jest słowo lakach, to jest zabierać, czyli przejdzie i zabierze je, hawel, nic coś, czyli To jest taka też głębia ukazana, no i pokazuje, że. Ten ruach, czyli to słowo ruach, że przetłumaczyć właśnie, my tłumaczymy duch. A też jest to ruach, może właśnie tutaj też to tchnienie, nie? I on właśnie ten ruach, jak zawieje, to zabierze je hawel, coś. Jak to właśnie też przetłumaczyć, tutaj takie słowo. Widzimy, jak tu jest Izajasz, czyli tłumaczy. Tłumaczą to tłumaczę, ale wiatr je wszystkie rozwieje, wicher je porwie. I tak to jest trudno tą to, to poezję przetłumaczyć, ten ruach, który się podnosi i Havel zabiera. Właśnie ta nicość rozsypuje to wszystko. Dlatego to jest takie właśnie też bardzo ciekawe zajasz. I tłumaczono na przykład w języku angielskim jest all this the wind shall carry off off and mere breath shall burn them away. Czyli jest ten wind, tłumaczą właśnie, będzie właśnie, e, z, e, zabierze i ten brew ten jest, ten też, jest, też zabierze. Nie widzimy, że dlatego to jest takie tłumaczenie, albo jest, e, to jest akurat nie American Bible, jest też, e, the wind will carry them off and e, bref will take them away. Ruach Havel. I to jest takie właśnie, można o tym zastanawiać właśnie rozważać, to ruach, hawel, właśnie, czy ten ruach, właśnie, który wieje, ten wiatr i ten hawel potem właśnie rozsypuje się to wszystko. To jest jeden taki przykład, tutaj jest dan akurat właśnie to hawel, tłumaczenie w kontekście. Widzimy że tu wcale nie ma tego marność. Drugi przykład może być, to weźmiemy na przykład Jeremiasz. Blisko tam jest. Jeden 10, dziesięć, i potem 15. To są idole i prawdziwy Bóg. Bożki i prawdziwy Bóg. Dziesięć, trzy. Jest powiedziane, albowiem to, co wzbudza lęku narodów, jest Hawel. Jest to Hawel, wszystkie bożki. tłumaczone, nie wiem, tutaj jest akurat y, niczym, niczym, nie? Ten, te wszystkie bożki. I właśnie prorocy mówią, Hawel to są te bożki, którym właśnie ufacie też. To jest wszystko właśnie nicość. Nie ma na, tym, na czym zbudować życia na tym Hawel. Na czym właśnie budujesz, mówi, prorocy mówią o swoje życie na takim Hawel. To nie ma fundamentu żadnego. I jako, że że jest drewnem wyrąbanym w lesie, obrobionym drutem, rękami rzeźbiarza, zdobi się je srebrem i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i motka, by się nie chwiało. Posągi te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić ani nie są zdolne czynić dobrze. Nikogo nie można porównać do Ciebie, Panie. Widzimy, jak w sposób ironiczny pokazuje te wszystkie bałwany, właśnie te, które rzeźbione są, Hawel nazywając, I tak sposób, można powiedzieć, taki opatologiczny, przedstawia, właśnie. Yy, nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić, ani nie są zdolne czynić dobrze. I potem jest. Nikogo nie można porównać do Ciebie, Panie, jesteś wielki, wielkie jest przepotężne imię Twoje. Kto by się nie lękał, Ciebie, Królu Narodów, Tobie to właśnie przysługuje. Bo wśród wszystkich męców narodów i spośród wszystkich ich królestw nikt nie może się równać z Tobą. Wszyscy razem są głupi, mówi bezrozumni. Nauka pochodząca od balwanów to drewno. Srebro kute w płytki, przywożone starsisz, a złoto z ufas, dziełem sprawnych rąk złotnika, szaty są ich z pulpury i szkarłatu, to wszystko jest dziełem zręcznych rzemieślników. Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Gdy się gniewa drży ziemia, a narody nie mogą się ostać wobec Jego gniewu. Tak macie mówić do nich. Bogowie, którzy nie uczynili nieba i ziemi, Zniknął z ziemi i spod tego nieba. On mocą swą uczynił ziemię, umocnił świat swoją mądrością. On swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Na dźwięki jego głosu huczą wody w niebie. On sprawia, że chmury podnoszą się z krańców ziemi. On czyni błyskawice, zapowiedź deszczu i zsyła, wysyła wiatr ze swoich zbiorników. Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy. Wstydzić się musi każdy złotnik z powodu Bożka, bo jego posągi są kłamstwem i nie ma w nich życiodajnego tchnienia. Są one Hawel. Mówi właśnie, i tłumaczony mamy nicością. Są one Hawel, i mówi tworem śmiesznym. Zginą, gdy nadejdzie. Czas obrachunku z nimi. I tu też właśnie widzimy, tu jest, one są po prostu Hawel, te wszystkie idole bożki. To jest tak u księdza właśnie proroków mamy to słowo. Czym są właśnie, to jest porównywanie wszystkich tych bałwanów, idoli, które sobie tworzą ludzie, Hawel. Określają to prorocy. Jako właśnie Bożki też tak się pojawia w Długiej Księdze Królewskiej, Królów. 17-15 też jest właśnie to słowo Bożki, właśnie jako Hawel określone. Czyli słowo. Natomiast w jakim kontekście się pojawia w, tutaj w, w Księdze Kocheleta. Słowo Hawel w połączeniu pojawia się w, z wiatrem. Pogoń za wiatrem. I otworzymy 1.14 pojawia się po raz pierwszy pogoni za wiatrem. 1.14 Psalmów, przysłów i jeden 1,14 mamy. Widziałem wszel wszelkie sprawy, są jakie dzieją się pod słońcem. a Oto wszystko to Hewel, Hawel i pogoń za wiatrem. Czyli tutaj widzimy, jaki jest kontekst tego Hawel. Pogoń za wiatrem. I to pogoń za wiatrem pojawia się też w drugim rozdziale 2.11. Będzie też w tym samym kontekście. Postanowiłem przyjrzeć się mądrości, także szaleństwu i głupocie, bo czego jeszcze dokonać może człowiek, który nastąpi po królu nad to, czego on już dokonał. I zobaczyłem że to Hawel tak przewyższa głupotę, tak światło przewyższa ciemność. Yy, tu jest i przyjrzałem się wszystkim dziełom. Przyszałem tu wcześniej, jakie dokonały moje ręce i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto wszystko Hawel i pogoń za wiatrem. 2.11. Cały trud, który dokonał. Potem jest tak samo w 17 wierszu mówi. 2.17 też się pojawia w tym kontekście. To też znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, bo wszystko Hawel i pogoń za wiatrem. Znienawidziłem wszystkie też, mówi sprawy, rzecz. Potem 21.26 yy, też mówi już jest nieraz człowiek, który w swojej pracy oznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To wszystko Hawel mówi i wielkie właśnie zło. Czyli pojawia się tutaj e, słowo, będzie akurat wielkie zło, cztery, osiem też się pojawia. Czyli jedno jest połączenie właśnie wiatr. To jest Hawel, pogoń za wiatrem. Wszystko, co właśnie człowiek e, tak próbuje po swojemu robić. E, nie ukazuje tu właśnie Boga, nie ma tutaj, widzimy, że tak od razu Bóg jest tam na końcu w podsumowaniu, ale pokazuje właśnie ten Hawel, co jest pogoń za wiatrem. I mówi tutaj, jak czytałem przed chwilą, wszystko to, co mu, musi oddać temu, kto się nie natrudził, to jest akurat 2.21, to także wszystko jest Hawel i wielkie zło. Mówi nawet Hawel, potem pokazuje, to jest Ra, zło. To jest zło, nic właśnie w tym dobrego. I dalej będzie właśnie, to mówi jeszcze wielkie zło, 4, 8. Jeżeli otworzymy, będzie też połączenie z, z tym. Zobaczyłem też, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy, rodzi u bliźniego zazdrość. I to jest Hawel. Mówi pogoń właśnie tutaj akurat za wiatrem. Tam wcześniej było zło. To co pozostało komu mi się pomyli wiersze, ale tu jest, pojawia się właśnie w tym dwa w drugim rozdziale jako zło. Wielkie zło. Człowiek gromadzi tak jak dzisiejsze przypowieści głupcze. Komu to przygotowałeś? Mówisz sobie, wszystko właśnie dla siebie. Ja jedz, pi, używaj. Wszystko właśnie Twoje na długo lata zgromadziłeś. I on to komentuje tutaj wielkie zło. I się też y, to słowo Hawel, czyli w kontekście wiatr, gonimy wiatr czy wielkie zło. W drugim rozdziale to, co pozostawiamy, z kim chcemy z tego korzystać, a tak to zostaje dla innych. I potem mówi w 6.2, też się pojawia w nowym kontekście. Istotnie, niedola, którą widziałem pod słońcem, a która bardzo ciąży człowiekowi, użyczył komuś bogactwa i skarbów i sławy, także nie zabraknie mu niczego, czego tylko zapragnie, a tego używać Bóg mu nie pozwala, lecz obcy człowiek tego używa, a to, mówi, jest Hawel i Przykre cierpienie, choroba. Nazywa właśnie, to jest choroba właśnie. Człowiek po prostu w tym nicości jest uprawnowany tak, jak żyje w chorobie, jeżeli za tym jest to właśnie wielkie cierpienie, które przysparza człowiekowi. Choroba, powiem tak z dalej, choroba duszy, za tym właśnie Hawel, który człowiek chce budować na tym swoje życie i to jest, to mówi, to jest Hawel i przykre cierpienie, nie wiem, jak tam tłumaczy Biblia Paulistów, to jest 6, 6 2 końcówka. I nieszczęście właśnie jest, czyli tu jest akurat cierpienie, nieszczęście, którzy nam proponuje właśnie choroba. To słowo Hawel w takim kontekście się pojawia, ale najpierw, no bo to jest Hawel właśnie. Bo, tak, bo to ja właśnie pokazuję teraz połączenia Hawel, w jakim się pojawia właśnie w kontekście bliskich, można powiedzieć, jakimś synonimem. Synonimem właśnie bliskim jest pogoń za wiatrem, drugim synonimem bliskim jest właśnie wielkie zło yy, i trzecim synonimem, którym jest tutaj właśnie przykra choroba, wielkie cierpienie, ciężkie cierpienie czy też nieszczęście. Yy, nie tłumaczę słowa Hawel, tylko to właśnie to drugie słowo, które jest obok. I wszystko, czyli jest, można powiedzieć, tak jak weźmiemy rozdział, teraz wrócimy do trzeciego rozdziału, to jest rozdział akurat o śmierci, że wszystko jest zwodnicze. Wiedza, bogactwo, miłość, nawet samo życie, wszystko kończy się śmiercią. Wszystko, mówi jest zwodnicze, kochelet. Wszystko ma swój czas, jest czas, Wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem, jest czas rodzenia, czas umierania, sadzenia, czas wyrywania tego, co się zasadzono, czas zabijania, czas leczenia, czas burzenia, czas budowania, płaczu, śmiechu i tak właśnie dalej czas trudu, także czas właśnie yy, śmierci, czas wojny, czas pokoju, cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jako Bóg obarczył ludzi, by się w nią trudzili. I potem jest tutaj, właśnie, tutaj przebyska już 3,11. Uczynił wszystko piękne w swoim czasie. Dał nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Poznałem, i tu jest właśnie, mi się podoba sedno tej księgi, a czy wiadomo, że tylko trzeba odkrywać. Jeden z, mój, z moich kolegów, akurat ksiądz z, z, z Chorwacji, wybrał sobie ten fragment z kocheleta na obrazek pymicyjny. Różne są pomysły. Bóg jest miłością, czy Pan jest moim zbawieniem, nie? Nie wiem, jaki ktoś by z Was na przykład na motto podczas sakrament małżeństwa wybrał, nież. Czy tak samo są też motto właśnie na sakrament kapłaństwa wybiera się. Z Pisma Świętego właśnie szuka się różnych księg. Co to by wybrać? Tak niektórzy patrzyli że może zaimponować, czy to może prawdziwe, czy to może właśnie będzie. On wybrał z Księgi Koheleta. I co on mógł wybrać z Księgi Koheleta? Właśnie nie. Ja tak myślę, że to wszystko ma. On wybrał z Księgi Koheleta. To słowa, które następują tutaj 3.11. Po tym właśnie po tym trudzie, takim woda widać, uczynił wszystko piękne w swoim czasie, dał nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmuje człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. I mówi wtedy, poznałem, że dla Niego nic lepszego niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. I cieszyć się życiem. Ciesz się życiem, które Pan Bóg ci dał. Nie bądź pesymistą, nie narzekaj, nie właśnie, tylko ciesz się tym wszystkim, co Pan Bóg daje. Choć to jest marność, znaczy, wy naszym domaczymy jako właśnie Hawel, to przemija, to jest właśnie, na tym nie budujemy życia, ale Pan Bóg dał w jakimś celu to wszystko. I ma to jakiś sens, właśnie. Odkryj sens tego wszystkiego, co Pan Bóg ci dał. Sens czasu, przemijania radości, miłości, płaczu, smutku. Często właśnie tak patrzymy, że są tak życie człowieka jest radość, smutek, tak faluje. Słońce, deszcz, i tak czasami patrzymy właśnie i czasami, którzy mówią teraz, było dużo utrapienia, to już w końcu przyjdzie to słońce, teraz już będzie lepszy czas. Czasami w każdych są trudne sprawy, czasami nawet i w kościele, czy taki czas czarnych chmury. Potem przychodzi czas też radości, czas łaski nie ma tak, że cały czas czarne chmury są nad nami, albo cały czas by też to słońce świeciło. Też przyjdzie czas takiej trudności, oczyszczenia, zmagania. I o tym mówi Kohelet właśnie. Cieszyć się życiem i o to dbać, by szczęścia zaznać w tym życiu. Bo też człowiek, bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie. To wszystko mówi dar Boży. Wszystko jest od Boga, dar Pana Boga. I on wybrał sobie właśnie ten, ten no, dokładnie nie z tego fragmentu, ale właśnie ciesz się tym życiem właśnie, które Pan Bóg Ci dał. Właśnie, żeby właśnie też jedz, nie jak tamt mówi, jedz, pij, używaj. W takim sensie dla siebie. Dla siebie właśnie patrzy w swoją stronę, a ten mówi jako dar dla Pana, od Pana Boga, który otrzymałeś, ciesz się tym wszystkim. I Bo to wszystko to mówi dar Boż, to, co masz, to, co posiadasz. I mówi, poznałem, że wszystko to, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. Co czyni tylko Bóg, na wieki będzie trwało. To jest czternasty wiersz. Nie można się nic do tego dodać, ani do tego czegoś odjąć. A Bóg tak działa by się ludzie go właśnie odczuwali, bojać przed nim. I tak właśnie tu jest akurat, można powiedzieć, taki płonie ta lampa w tym, po tym takim pesymizmie właśnie tutaj ukazane, jest właśnie sens tej księgi, jak właśnie żyć. Wszystko to jest zwodnicze i potem jest 12, jak otworzymy 12,7, ostatni też rozdział 12,7, jest napisane, tu jest pełni jednak na stwórce swego w dniach swojej młodości, zanim jeszcze nadejdą dnie doli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Przyjdzie starość, rzeka, starość się Panu Bogu nie udała i nie mam w nim podobania. I mówi, dlatego ciesz się tym życiem, zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu, bo to zanim właśnie wzrok człowiek straci, będzie właśnie zaćma, różne, już nie wiem, właśnie opisuje w poetycki to wszystko. I uginać się będą silni mężowie, czyli silni mężowie, są to dwie kolumny, które, na których właśnie jest człowiek, i będą ustawały kobiety mielące, bo nich ubędzie, jakie to są kobiety mielące, ich ubędzie. Zęby właśnie będą już nie będzie już zębów, kobiety milące i będzie i mówi, zaćmiał się patrzące w oknach, czyli też wzrok, i zamknął się drzwi na ulicę. Człowiek się boi też wyjść właśnie na ulicę, boi się schodów, wysokości, nawet właśnie zamknął się nawet drzwi na ulicę. Człowiek będę mówił, robił coś potem w życiu. A tutaj właśnie zamknął się nawet drzwi przed nim na ulicę. I mówi tutaj jest e, gdy podczas gdy łoskot młyna przycichnie. I tu jest też właśnie dni będzie też słuch, łoskot właśnie młyna już przycichnie, i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną. I odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie, tutaj na siwo drzewo migdałowe zakwitnie i ociężałe stanie się jak szarańcza i pękać będą kapary, bo człowiek zdążać będzie do wiecznego domu i kręcić się będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban rozbije u źródła i w studnie kołowy kołowód złamany wpadnie. I mówi potem właśnie w siódmym, w siódmym wierszu, wróci się Proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Prochem jesteś, proch się obrócisz. I magnoś mówi Havel Havelim, powiada Kochelet, wszystko właśnie Havel, mówi tu w kontekście śmierci. I ale początek rozpoczyna pełnie na swego stwórce stór, w dniach swej młodości, zanim nadejdą właśnie czasy niedoli. Czyli też ciesz się właśnie tym życiem, raduj się właśnie. Pan Bóg Ci daje czas i, i żeby ten czas dobrze właśnie też wykorzystać. I to jest koniec też, e, widzimy trzeci rozdział, też e, dwunasty rozdział, dziewiąty też, dziewięć, dziesięć też, e, mówi na przykład dziewięć, dziesięć. Każdego dzieła, które Twa ręka napotka, podejmuj się według Twoich sił bo nie ma żadnego działania, ani rozumienia, ani poznania, ani mądrości w szeolu, do którego zdążasz. Każdego dzieła podejmuj się według Twych sił, bo zmierzasz, a to jeszcze jest to pojęcie szeolu, bo nie ma działania w szeolu, ani poznania, ani mądrości w szeolu, do którego zdążasz. A dalej, widziałem pod słońcem, że to niechyżym bieg się udaje, i niewaleczni walce zwyciężają. Tak samo nie męcą chleb przypada w udziale, ani rozumowi bogactwo, ani też nie u u uczeni cieszą się względami, bo czas i przypadek rządzi wszystkim, bo też i nie zna człowiek swego czasu. Jak ryby, które się łowi i sieci zdradliwą, i jak ptaki w sidła schwytane, jak one tak uwikłani zostają ludzie, w złej chwili, gdy spada, to na nich znienacka. Wykorzystuj właśnie dobry, dobrze czas, który ma, Pan Bóg ma. Dar Pan Bóg ci daje. Tego też jest właśnie. Ciesz, jedz, pij, żyj właśnie tym, szukaj tym szczęściem, które Pan Bóg ci daje. Bo to wszystko dar Pana Boga. Czyli Kochelet, yy, można powiedzieć, że tak samo jak Hiob, mówi: czy dobro, czy zło znajdą odpłatę na ziemi. I on też jest w tym, w tym nurcie. Że i wszystko będzie właśnie odpłata na ziemi. Odpowiedź yy, tutaj jest w 3.21, czy te właśnie akurat staliśmy te fragmenty, właśnie w śmierci, że Pan Bóg dla wszystko da odpłatę. Jak człowiek ten czas, ten Hawel wykorzystał, który jest też darem, ale Hawel właśnie jako nicość, jako coś, co przemija, na czym nie można budować swojego życia, ale się też cieszyć i używać jako dar i to jest taka właśnie Pan Bóg z tego nas będzie sądził, w jaki sposób ten Hawel, który jest, ten życie wykorzystujemy i mówi dlatego właśnie 2.24 nic lepszego dla człowieka żeby jadł i pił i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy to mój kolega chyba ten wybrał ten rozdział 2.24 właśnie. Nic lepszego dla człowieka, żeby jadł i pił i duszy swojej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Boga to pochodzi. Właśnie w ten sposób, żeby żyć, cieszyć się tym życiem, które Pan Bóg daje, żeby o Panu Bogu myśleć. I to jest, zobaczyłem też, że z ręki Pana Boga pochodzi. 2.24 Potem mówi, przyjrzałem się pracy, 30 jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko piękne w swoim czasie, bo nawet dał im wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku do końca. Uczynił wszystko piękne w swoim czasie, dał wyobrażenie o dziejach świata. I żeby się w tym odnaleźć, właśnie Kochelet jest tym męcem, który próbuje nas w to wprowadzić. I mówi dlatego w piątym rozdziale, daje, przy, co mamy robić. Tak otworzymy piąty rozdział, 515, jedna z recept. Mówi: Nie bądź pochopny w słowach, a serce twe niech będzie zbyt skore by wypowiedzieć Słowo przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. przeto niech słów Twoich będzie niewiele. Właśnie to, co często Księgi Mądrościowe ukazuje właśnie słowa, przysięgi, obietnice, które właśnie człowiek składa. Niech będzie niewiele właśnie. Uważaj, bądź ostropny, bo z tego, co obiecałeś, nie tylko Ci człowiek osądzi, ale Bóg też. Bo to nie tylko właśnie człowiekowi, ale też przed Panem, jak już słońce obietnicę składasz przed życiem, przed Bogiem, to nie jest tylko. Bądź właśnie, mówi, pochopny w słowach, bądź ostropny. Ta ostropność właśnie tutaj jest, 5.1, ta pierwsza recepta, można powiedzieć, jak jej można powiedzieć, ukazuje, bo z wielości zajęć przychodzą sny, yy, przychodzą sny a mowa głupia z wielości słów. Jeżeli złożyłeś jakiś ślub Bogu, nie zlekaj go z jego spełnieniem. Pokuta na przykład po sakramencie pojednania, modlitwa, dziękczynie Panu Bogu. Nie pamiętam już, bo w głupcach nie ma on podobania. Mówi, to co ślubowałeś, wypełnij. Lepiej, gdy nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. Nie dopuść do tego, by usta twe doprowadziły Cię do grzechu i nie mów przed posłańcem Bożym, że stało się to przez nieuwagę, żeby się Bóg nie rozgniewał na Twoje słowa i nie uczynił daremnym dzieła rąk Twoich. Można powiedzieć w tym kontekście ślubowanie przysięga święcej kapłańskich ślubów zakonnych, przysięga też małżeńska śluby, które się składa. I wszystkie przysięgi, które składamy, nie ja tylko właśnie te mówię, te sakramentalne, szczególnie właśnie w tym kontekście, które są, ale też te codzienne nasze słowa, obietnice. Pierwsza taka recepta, która daje w pięć, żeby właśnie słowa, słowa, obietnice, przysięgi, że z tego będzie tak, że nas sądził Pan Bóg i zważ na to, że właśnie nie sądzi nas w tym sensie Pan Bóg, ale sądzą moje obietnice, które pozostawiam, które są niespełnione, które niejako są przed oczyma, przed tym wszystkim, co w tym biegu wszystkim, co człowiek właśnie obiecuje. Te obietnice będą mnie też w jakimś sensie może mnie osądzą. Tego nie bądź właśnie roztropny w słowach, w ślubach, w obietnicach, byś nie dopuściły Cię, mówi Twe usta, nie doprowadziły Cię do grzechu. Może być te grzechy, potem zaniedbania inne grzechy właśnie, które się pojawiają z obietnic. Jesteś staje się źródłem, ktoś komuś coś obieca i źródłem innych też grzechów. Dlatego też taka pierwsza recepta mądrościowa, pięć, jeden słowa. To jest takie podstawowe rzecz właśnie, słowa, mmm, które... Drugi przykład jest, to jest pięć osiemnaście. Druga taka recepta, którą daje nam e, kochelet, Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się swoim trudem, bo Bożym jest darem. Tak nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg go utrzymuje z radości serca. I potem jest, istnieje niedola, którą widziałem pod słońcem, a którą bardzo ciąży człowiekowi. Użyczył komuś bogactwa i skarbów i sławy, tak, że nie zabraknie mu niczego, czego tylko zapragnie. A tego używać Bóg mu nie pozwala, lecz obcy człowiek tego używa. To jest hawel i właśnie przykre zło. Tutaj jest też druga recepta, że tu jest yy, o bogactwo. Dla każdego też człowieka, któremu daje bogactwo i skarby, pozwala z nich korzystać. Że to właśnie Pan Bóg mi też pozwala z tego korzystać. Głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej, twojej duszy. Komu to dasz, co właśnie nagromadziłeś? Komu to zostawisz? Czy druga recepta, korzystać z tego jako darów. Święty Paweł to dobrze skomentuje potem w takim napreślenim traktacie o, na temat też małżeństwa, i bezżeństwa, celibatu. Niech ci, którzy właśnie żyją tak, jakby byli yy, nieżonaci, ci, którzy właśnie zdobywali, jakby nie zdobywali. Czy też jest takim komentarzem do tych słów właśnie takiego życia, właśnie oddania Panu Bogu w tej takim nurcie dobrego właśnie, dobrego mm, korzystania z tego, dobrego właśnie że Pan Bóg pozwala z tych darów korzystać i wziąć swoją część i cieszyć się, mówi, swoim trudem, bo to jest Bożym darem. To jest taka druga recepta, którą daje nam kochelet? Trzecia recepta to będzie 7.13. przypatrz się Bożemu dziełu, bo któż naprostować może to, co on, co on skrzywił? Gdyż ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego. A wiedzieć się źle, wtedy to rozważ. Zarówno jedno, jak i drugie sprawia Pan Bóg. Takiś człowiek nie może docieć. Niczego zgoła, co po nim będzie. To nam przypomina, pamiętamy też księgę Hioba, że tłumaczyliśmy czasami to właśnie, yy, że dobro przyjęliśmy z rąk Boga. Czyż te zła nie możemy przyjąć? Nam nie powiedziane jest, że z rąk Boga, ale to zło, które on nie rozumie, też nie możemy przyjąć. Właśnie to zło, które przychodzi, żeby trwać właśnie przy Panu Bogu. Tu jest też takie nawiązanie do prologu do Księgi Hioba. Po tych cierpieniach, które przychodzą na Hioba, tu też jest to samo, ta aluzja. Zarówno jedno, jak i drugie mówi tu, on sprawia Bóg. Taki człowiek nie może dociec niczego zgoła, co po nim będzie. Wszystko widziałem. Za marnych dni moich Tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości A tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje Nie bądź do przesady sprawiedliwy I nie uważaj się za zbyt mądrego Dlaczego miałbyś sam sobie zgotować zgubę? Nie bądź zbyt zły i nie bądź głupcem Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć? Dobrze, jeżeli się trzymasz jednego i drugiego, a od drugiego ręki i swej też nie odejmujesz, bo kto się boi Boga, uniknie wszystkiego. Mądrość czyni mądrego silniejszym, niż dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście. Tu widzimy też jest też właśnie to, co jest w księgach właśnie mądrościowych, że jest też, on tu nie docieka, w jakich sposób to się dzieje ale sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości. Złoczyńca, który przy złości swej długo żyje. Co się przywija przez księgi mądrościowe. Także i Hiob pyta właśnie, dlaczego właśnie sens cierpienia, dlaczego się powodzi właśnie tym, oni tłumaczą, pamiętamy przyjaciele jemu, że zło jest odpłatą właśnie za grzechy. Sprawiedliwi doświadczają yy, yy, Bożego błogosławieństwa. a ja polemizuje. dlaczego właśnie widziałem też właśnie złych, którzy właśnie trwają w tym i dobrze im się powodzi. Psalmy też mądrościowe właśnie, że mają właśnie, są dobrze tam, no, tłuści tam tłumaczą, czy tam inne słowa, właśnie naszyjniki, pychy mają obleczeni, są naszyjnikami pychy i o, też opisuje, dlaczego tacy są. Właśnie Sprawiedliwi Ginął przy sprawiedliwości, a złoczyńca przy swej złości długo żyje. Niektórzy żartują, Pan Bóg mnie trzyma, że on się właśnie nawrócił, on się zmienił. Tych sprawiedliwych zabiera szybko i wcześniej gotowych. Czasami sobie tak tłumaczymy jednak na sposób troszeczkę ludzki, co jest też dla nas wielką też tajemnicą w naszej też takiej tych mądrości. I mówi dlatego Hiob, nie bądź do przesady sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego. Czyli nie bądź, nie uważasz, że jesteś sprawiedliwy, mądry, że już dobrze postępujesz, ale właśnie bojaźń Boża tym celem jest. Nie poleganie na swojej sprawiedliwości, czy na przesadnych właśnie też mądrości, yy, zaradczości, tak jak ten właśnie głupi, yy, głupcze, ten bogacz. Czy Pani Jezus mówił do faryzeuszy właśnie, też ich mówił do nich, często właśnie hipokryta, yy, używał tych różnych słów. I tu jest też ukazane, to jest trzecia właśnie recepta, bojaźń Boża. Ani właśnie moja sprawiedliwość, ani moja mądrość, ale bojaźń Boża, ta można powiedzieć pokora, to co cechowało y, świętych, tak jak się jak przypomina święta Teresa od Jezusa z Awila, czy też święta Teresa od dzieciątka Jezus, inni właśnie święci, ta droga właśnie uniżenia, pokory, czy też święta siostra Faustyna. I to jest ta trzecia recepta, którą daje Kochelet 18. Trzymaj się jednego i drugiego, ale kto się boi Boga, wszystkiego uniknie. Sprawiedliwości, mądrości się trzymaj, ale tym jest wszystkim Bóg. Potem 7:27, kolejna recepta, która jest oto, do czego doszedłem, powiada Kochelet. Jedno z drugim porównując, by znaleźć słuszną ocenę, który nadal szukam, a nie znajduję. Znalazłem jednego człowieka pośród tysiąca, ale kobiety w całym tysiącu nie znalazłem. Tylko oto coś stwierdziłem. Bóg uczynił ludźmi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów. Któż jest mężec i kto by poznał właśnie znaczenie rzeczy? Czyli też widzimy, jak jest yy, tutaj ukazane też jest właśnie trud, że jeden na tysiąc. Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów, usprawiedliwienia. Każdy z natury jest prawy. Pan Bóg nie uczynił Hawel, nie uczynił właśnie zła, nie uczynił przewrotności, niesprawiedliwości uczynił, mówi człowiekami właśnie cadik, prawy. I, lecz oni szukają rozlicznych mówi wybiegów i też mówiąc o poszukiwaniu mądrości jednego człowieka pośród tysiąca znalazłem, że widzimy ten właśnie jeden na tysiąc można powiedzieć takie to też tysiąc też symbolizuje właśnie też liczba jakaś dziesięć razy dziesięć razy dziesięć jeszcze można powiedzieć tam to ta pomnożenie tej też, że poszukiwania właśnie on mówi, że, że szukałem, nie znajduję nadal właśnie szukam, a nie znajduję. Nieustannie właśnie on jest w tej drodze mądrości, poszukiwania. Inni to skoncentrują właśnie. Co to jest ta mądrość? To jest bojaźń Boża. Pamiętamy, jak Augustyn dobrze właśnie wyjaśnił księgi mądrości, że widzimy tę Bożą mądrość, a my schodzimy na sam dół, żyjemy w Bożej bojaźni, wspinając się w tym właśnie szacunku do Pana Boga, tej pokorze, do tej Bożej mądrości, którym właśnie tylko jest Bóg mądrością, który właśnie jaśnieje tym, tak wytłumaczył właśnie. My schodzimy, widzimy tą szczyt, szczyt Bożej mądrości, ale my żyjemy tą, początkiem mądrości jest właśnie bojaźń Boża, to uniżenie, pokora. niektórzy też tłumaczą właśnie wypełnianie przykazań tak po ludzku, w ten sposób Boga się bój. I to jest, i to jest, czyli widzimy też daje nam właśnie konkretne też rzeczy właśnie na temat słów, przysięgi, yy, też, yy, też właśnie nie poleganiu na swojej mądrości, sprawiedliwości, niezniechęcaniu się, w ciągle dążeniu do, właśnie do mądrości, poszukiwaniu, szukałem, a nie znalazłem, nie znajduję, dalej szukam, będę szukał, kochale się nie zatrzymuję. I to jest takie pierwsze... Drugie takie ważne u jest rozważanie o losie, o śmierci i wykorzystywaniu życia i czasu. To już tutaj czytaliśmy w trzecim rozdziale, 3.20-22. Wszystko idzie na jedno miejsce. Powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca. Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt wstępuje w dół do ziemi. Zobaczyłem więc wszystko, że nie ma nic lepszego nad to, by się człowiek cieszył ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego udział, bo któż mu pozwoli widzieć, co się stanie potem. Żyj właśnie dniem obecnym. Nie pamiętam karpę, diem, czy taki w tym sensie, że w takim y, dla siebie tylko, ale właśnie chwytaj to właśnie to, co jest Boże, te dzieła Boże, właśnie żyj tym Bogiem, radością Święty Franciszek na przykład, też nas przykładem jest, który się wyzbył właśnie wszystkiego i, i też jest ta właśnie radość franciszkańska, duchowość. I potem jest 9-10 właśnie każdego dzieła, które Twa ręka napotka, podejmi według swoich sił. 9-10. Według swoich sił mierz właśnie zadania na Twoje właśnie zamiary, na Twoje siły. I potem jest 12,7, do prochu właśnie powrócisz. Czyli kochelet widzimy w trzecim rozdziale, potem w dziewiątym i w dwunastym. Czyli można powiedzieć tak bardziej, tu bliżej właśnie prologu, potem bardziej środka, dwunasty ukazuje właśnie ten czas, wykorzystanie czasu i darów właśnie, jakim jest życie. Czyli kochelet, można powiedzieć, jest bardzo wierzący. To nie jest pesymista. Dla mnie jest człowiekiem niezwykle wiary, zaufania, pełnym właśnie optymizmu, radości, Poszukuje właśnie prawdziwego sensu. I to jest, jest wierzący. Ale niepokoi go sposób rządzenia światem przez Boga. Też ma te właśnie to, co Hiob. Jaki to właśnie sposób? On by troszeczkę czasami zdaje się, że inaczej, ale Próbuję też znaleźć ten sposób, że ja może bym troszeczkę jednak coś tu zmienił. I, ale staję też w pokorze właśnie, że szukam, nie znajduję, dalej będę szukał. Nie wiem jeszcze. Staję właśnie w pokorze. Hiob to na końcu księgi to skomentował. Widzimy, tak jak Hiob tam jest, ukazuje się jako osoba wierząca, powiem, praktykująca też. Yy, I tutaj również to z drugiej strony przyznaję, że Stwórca nie musi się nikomu Tłumaczyć, tak jak księdze Hioba, nie musi po sobie nikomu tłumaczyć. On tego nie rozumie. I dochodzi też do wniosku, że nie jest stanie, żeby prosić Pana Boga, żeby mnie wytłumaczył, że on tego i tak nie zrozumie i będzie poszukiwał, będzie szukał, ale on wierzy właśnie, jest osobą niezwykle wierzącą, i, i powie to w 3:11, 3,11, 14, tą swoją wiarę uzna. Właśnie, że jako osoba ta wierząca, uczynił wszystko mówi piękne w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, jak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł. Nie pojmę tego wszystkiego, co Pan Bóg stworzył. I on staje w pokorze, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Poznałem, że nie ma nic lepszego właśnie, aby się cieszyć, dbać, by szczęście zaznać w swoim życiu, bo co człowiek je i pije, cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie, to wszystko jest dar Boż. I mówi potem w 3, właśnie 14, poznałem, że wszystko to czyni Bóg, na wielki będzie trwało, bo do tego nic dodać nie można, ani do tego nic, od tego nic odjąć. On po prostu nic tu nie może właśnie, coś człowiek mówi, daje od siebie, dajemy od siebie i chcemy, tak często mówimy nawet w nauce czy nawet w czytaniu księgi, kochaleta, każdy z nas mógłby tu siąść i przedstawić też i każdy mógłby coś dorzucić od nas i wciąż są nowe komentarze pisane, właśnie dać coś, coś od siebie, jakieś właśnie coś, ale tak naprawdę mówi, że człowiek to wszystko jest darem Pana Boga, ja to daję, bo otrzymałem od Pana Boga. I otrzymałem też od innych, nawet komentarz czy inne rzeczy. Nic dodać, nic nie można ująć, bo to wszystko jest właśnie... A Bóg tak działa, aby się Go ludzie właśnie bojaś odczuwali wobec Niego, żeby właśnie Go poznali, żeby właśnie żyli w tej Bożej Bo ja nie chcę tutaj nie chcę ich wprowadzić. Te wielkie misterium świata, człowieka, istnienia. No I po, poprzez te trudne rzeczy, jakie jest Hawel, może być zmaganie wielkie właśnie Havel i z przemijalnością z czasem. I potem jest 7.13. Przypadź się dziełu Bożemu, bo któż naprostować może to, co on skrzywił? Właśnie tak, jak jest coś skrzywione, kto to wyprostuje? Gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a gdy się źle, wtedy to rozważ. Zarówno jedno, jak i drugie Bóg sprawia ponieważ człowiek nie może dociec niczego z goła, co będzie potem. Czyli trzeba przyjmować trudy i radości, trzeba zachować przekazania, żyć Bożej bojaźni. Może właśnie zakończymy tym też, bo to już jest czas, żeby właśnie tak jeszcze dalej będziemy. To księgę zachęcam, żeby teraz przeczytać sobie też samodzielnie, żeby zobaczyć może teraz innym tym świetle. I to słowo, gdy widzimy, Marność może zamknąć oczy i może o czymś innym pomyśleć. Hawel właśnie, nie wiem jak to, jak to wyjaśnić, właśnie, jak to, żeby to słowo, może komuś coś przyjdzie, inny jakiś pomysł, żeby to słowo yy, właśnie, żeby to słowo Hawel, żeby w ten sposób estymistyczny na to nie, nie patrzeć. Będzie aż 37 razy się pojawi w tej księdze Hawel i żeby właśnie teraz spojrzeć, odkryć tą księgę w trochę inny sposób. To dziękuję też za uwagę, za cierpliwość. Hawel też wszystko jest, przemijające. Był wykład, skończył się wykład, ale coś pozostanie. Bóg trwa na wieki, Jego łaska, Jego miłość i Pan Bóg, jakiś sposób nas prowadzi i umacnia, pragnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję jeszcze raz za cierpliwość, uwagę i do zobaczenia.